Odcinek szesnasty Pamiętajmy wreszcie, że Churchill nigdy się nawet nie zająknął o jakiejś silnej Polsce i o jakichś zobowiązaniach wobec Polski na innej granicy, na zachodzie. W istocie przez cały czas wojny aż po Potsdam, Premier brytyjski troszczył się raczej o przyszłe granice Niemiec, a nie Polski, co wynikało zresztą z interesów i powiązań gospodarczych. Przy okazji warto nadmienić, że podczas bombardowań niemieckich Anglosasi z reguły oszczędzali te zakłady przemysłowe, w których sami byli zainteresowani finansowo, że przy końcu wojny Churchill rozkazał troskliwie konserwować niemieckie uzbrojenie, a w obozach jeńców niemieckich grupować żołnierzy Wehrmachtu według ich związków taktycznych. Po cóż to? W każdym razie generał Sikorski dostrzegał, na co się zanosi. W ogromnej grze mocarstw zachodnich a ewentualnie i po hitlerowskich Niemiec, sprawa Polski mogła pójść na swoistą licytację. Przyszłe państwo polskie w pojęciach wielu anglosasów rysowało się na podobieństwo napoleońskiego księstwa warszawskiego lub królestwa polskiego utworzonego na kongresie wiedeńskim. Przecież na dobrą sprawę i traktat wersalski postawił Polskę w sytuacji niezmiernie trudnej – Nadmiar mniejszości narodowych, złe granice, napięte stosunki z sąsiadami, wreszcie brak rzetelnej pomocy gospodarczej, oto ówczesne warunki zawinione nie tylko przez samych Polaków. Sezon sztat, sezonowe państwo, mówiło się o Polsce w sferach kapitalistycznych. 8 lutego 1943 roku Sikorski wydał tajny rozkaz oficerski numer jeden skierowany do wszystkich jednostek polskich na obczyźnie, w którym pisze między innymi Na obczyźnie i w siłach zbrojnych znalazło się wiele elementów, które nie zrozumieją nigdy wielkości obecnej chwili historycznej, powodowani względami plaskimi Sieją oni i potęgują niezadowolenie, chcąc zaszczepić w szeregach naszych rozkład, który zgubiłby sprawę. Pracują nad tym także tajni agenci wroga, członkowie niemieckiej piątej kolumny. Chcieliby oni rozsadzić zwartość polskich sił zbrojnych i zniszczyć jedyne narzędzie siły, które według moich zamierzeń Odegrać ma w zgodzie z wielkimi aliantami Najpoważniejszą rolę w końcowej fazie wojny I dalej Siły przeciwsowieckie na całym świecie są duże Do nich to apelują Niemcy Ponosząc klęski na wschodzie Nie możemy im ułatwiać nawet pośrednio ich niecnej gry Stosunki polsko-sowieckie stają się coraz wyraźniej I dla obcych sprawdzianem przyszłego stosunku Rosji komunistycznej do demokracji. Pozostawiając politykę prezydentowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, za którą ponoszą oni pełną i wyłączną odpowiedzialność przed narodem, nie dajmy się sprowokować do kroków nierozważnych. Apeluję o to do Was żołnierze w imię nadrzędnej dyscypliny narodowej. Dzisiaj Polska ma uznane przez wszystkich, bo nawet przez wroga, legalne władze państwowe, a jej pozycja wyjątkowa na terenie międzynarodowym została ugruntowana przez ostatnie negocjacje z rządem Stanów Zjednoczonych. Za niedopuszczenie do zmarnowania tego dorobku polskiego przez nieobliczalne występy jest odpowiedzialny każdy Polak. Krew polska, tak obficie dotąd przelana i bezgraniczne ofiary narodu i jego sił zbrojnych nie mogą pójść na marne. Niech żyje wielka i sprawiedliwa dla swych synów Polska. A więc w 1943 roku, gdy sytuacja stała się krytyczna, dojrzeć musiały decyzje zasadnicze, na które generała Sikorskiego jako męża stanu było oczywiście stać. Zapewnienie sobie posłuchu w masach żołnierskich, reorganizacja personalna i szybkie porozumienie się z Kremlem w sprawie wszystkich granic polskich, które w zasadzie będą wyznaczone przez postępy i ofiary Armii Czerwonej, wreszcie skierowanie żołnierzy w pole pod swoim osobistym dowództwem, oto program Sikorskiego. Z tym właśnie powracał załatwiwszy pomyślnie pierwszy punkt zamierzeń. Co do sprawy zmian personalnych w wojsku, a częściowo w rządzie, zamiary Sikorskiego wyrażały się jasno. Generał obrał drogę prostą, ale nie bez pewnej dyplomacji w taktyce. Politykującym dowódcom i oficerkom przyobiecał wynalezienie bardziej odpowiednich dla ich temperamentów i ambicji stanowisk gdzie już nie mogliby szerzyć w armii fermentu. Jednocześnie skierował do Anglii kilkunastu wyższych oficerów, których generał Anders zawiesił w czynnościach lub odsunął od dowodzenia. Istotnie kilku z nich już po śmierci Sikorskiego przybyło do Londynu i tam w zmienionej sytuacji znaleźli się oni jakby na lodzie. Sikorski postanowił także iż ulokowani w punktach newralgicznych, niepewni oficerowie muszą być odwołani. Między innymi z ekspozytury w Gibraltarze odejść miał porucznik Ludwik Lubieński, uprawiający swoistą propagandę, a być może i coś więcej, w miejscu, gdzie krzyżowały się tajemne i jawne drogi Polaków na takich liniach jak Warszawa-Londyn, Paryż-Londyn, Londyn-Kair-Bagdad, czy w bliskiej przyszłości Londyn, porty włoskie. Ten to właśnie porucznik Ludwik Lubieński, pieszczotliwie zwany przez komilitonów Lulu, po wojnie zamieszkały w Monachium, przyjął 31 sierpnia 1967 roku Charlesa Thompsona, który okazał mu liścik polecający od Antoniego Quayla, byłego adiutanta generała Macfarlane'a. Lubieński opowiedział swemu gościowi dokładnie nie tylko o dwukrotnym pobycie generała Sikorskiego w Gibraltarze i nie tylko o katastrofie, ale i o swojej, jakby już przedostatniej próbie, sprowadzenia premiera i naczelnego wodza na drogę właściwą. Thompson wyjaśnia angielskiemu czytelnikowi, że hrabia Lubieński należał do młodych oficerów którym przewodził generał Anders przeciwnik Sikorskiego i jego polityki. Otóż w swojej książce Thompson zarejestrował taką wypowiedź Ubińskiego: kiedy samolot z generałem Sikorskim wylądował w Gibraltarze w drodze na środkowy wschód na sześć tygodni przed wypadkiem, generał, który był w bliskiej przyjaźni z Maisonem Macfarlane'em, gubernatorem wojskowym, zatrzymał się w domu gubernatora. Tam też odbyłem z nim dłuższe rozmowy na temat wielu trudnych zagadnień rządu emigracyjnego. Te nasze rozmowy nie zawsze były gładkie, ponieważ należało wyjaśnić wiele niemiłych spraw. Skoro jednak generał dał mi swobodę mówienia szczerze, pozwoliłem sobie na wytknięcie mu, że niektórzy z jego doradców nie zasługują na pełne zaufanie i że w istocie rzeczy, Przedstawiają mu pewne sytuacje fałszywie. Generał okropnie się na mnie rozgniewał. Pan wie, byłem tylko młodym oficerem, chociaż miałem w tych sprawach pewne doświadczenie, bo już pracowałem w charakterze osobistego sekretarza u naszego ministra spraw zagranicznych, pułkownika Beka. I tak dalej. Hrabia Lulu, niebacznie ulokowany w Gibraltarze, Koncentrował w swojej osobie aż trzy myśli polityczne. Konwentu, organizacji Andersowskiej i spisku Sempa Szarzyńskiego. Dobrze się stało, że Thompson jego wypowiedź nagrał. Według Lubieńskiego dyskusja ta miała otrzymać ciąg dalszy w drodze powrotnej generała. Jak wiemy, przygotowano mu argumenty bardzo mocne, ostateczne. Mniej wydają mi się jasne przesłanki generała w jego rachubach na pozytywny wynik projektowanej podróży do Związku Radzieckiego. Właśnie w czerwcu, podczas pobytu Sikorskiego na Bliskim Wschodzie, Związek Patriotów Polskich, którego waga polityczna wzrosła, znacznie uaktywnił swoją działalność. Mogło to oznaczać zapowiedź całkowitego odcięcia się Stalina od rządu emigracyjnego, albo też stanowiło jeden z atutów spodziewanej dyskusji prowadzącej do obustronnego kompromisu. Ale warto przy tej okazji przytoczyć to, co generał Sikorski przewidywał jeszcze w maju, rozmawiając ze mną zaraz po konferencji prasowej i odprawieniu zaproszonej grupy polskich pisarzy i dziennikarzy. Przebieg tamtej konferencji był przykry, — Przyjąłem ich w siedzibie rządu i w ubraniu cywilnym, żeby nie narażać na zniewagi munduru — nadmienił Sikorski. Istotnie usłyszał on wtedy wiele insynuacji, a właściwie obelg zaczajonych pod przykrywką pytań w rodzaju — Czy pan generał słyszał o targowicy? Albo — Jaki wymiar kary bywa stosowany wobec zdrajców ojczyzny odstępujących wrogowi granice kraju i dorobek pokoleń? Najbardziej popisywał się jadowitym słowem Zygmunt Nowakowski. Po omówieniu takich dziecięcych wyrazów świętego patriotyzmu generał Sikorski opowiedział mi z kolei o swojej rozmowie ze Stalinem odbytej w grudniu 1941 roku na Kremlu. Po bankiecie Stalin uprowadził Sikorskiego dalej od uczestników Biesiady. Gdy już pozostali sam na sam, Stalin zauważył, że skoro uzgodniono wszelkie inne sprawy, można by teraz choć w przybliżeniu zaprojektować bieg przyszłej polsko-radzieckiej granicy. Stalin oświadczył, że chodzi mu o tereny, gdzie większość mieszkańców nie należy do narodowości polskiej. Na odruch Sikorskiego, Stalin szybko dodał, że wie o przywiązaniu generała Dolwowa jako miejsca jego studiów. Na to zaś generał Sikorski ambitnie odpalił: Nie po to, panie prezydencie, przyjechałem tutaj, żeby prowadzić targi o polskie granice, szczególnie kiedy Niemcy stoją pod Moskwą. A wobec mnie, tamtą swoją odpowiedź Stalinowi, Sikorski z melancholią skomentował tak. Zachowałem się więc nie jako mąż stanu, lecz jak pierwszy lepszy generał, bo kiedyż był stosowniejszy moment do załatwienia spornego problemu. To właśnie miał na myśli Ksawery Pruszyński, ogłaszając we wrześniu 1942 roku w londyńskich Wiadomościach Polskich po ewakuacji wojsk ze Związkiem Radzieckim artykuł zatytułowany Wobec Rosji. Pisał on m.in. co następuje. Politycznie w stosunku do Rosji staliśmy zawsze na sztywnym stanowisku pełnej nienaruszalności naszych granic według traktatu ryskiego. Wanda Wasilewska mówiła o Polsce Bolesława Krzywołustego. Jeśli nie jest to tylko frazes, oznacza to jedno. Polskę, która na wschodzie sięga po Bóg czy San ale na zachodzie przesuwa się do Szczecina i obejmuje Wrocław. Przed oczami nas, Polaków z Anglii, poprzez czerwone sztandary rewolucji powiała, jakby zachęta, jakby zaczepka, taka właśnie propozycja. Przekreślcie 500 lat historii, wyrzeczcie się wschodu, a otrzymacie Bałtyk, wrócicie nad Odrę, Odzyskacie ziemię, o które ostatnimi słowami swych dziejów Polski modlił się długoż. Ale by odpowiedzieć w takiej sprawie, trzeba być czymś więcej niż ambasadorem, czymś więcej niż premierem. Trzeba być chrobrym, Piotrem wielkim, Kemalem paszą. Trzeba brać na swe barki decyzję za cały naród i na całe stulecia. Trzeba ciąć i trzeba lamać. Nie dziw, że trudno o barki dość mocne, by unieść ciężar decyzji tak olbrzymiej i tak straszliwej. A trzeba dodać, że Sikorskiego otaczało środowisko wrogie wszelkiej zmianie, że nie posiadał on zresztą możliwości cięć i lamań. Zginął, kiedy się do tego nareszcie zabrał Mnóstwo już razy tę kremlowską wymianę zdań z komentarzem generała Opowiedziałem na moich autorskich spotkaniach Sądzę zatem, że przyszedł czas na ogłoszenie jej w druku Mówi ona bowiem zarówno o stosunku mężów stanu do istoty sporu Jak i o stosunku Sikorskiego do siebie samego Nie musiał on spowiadać się z tego, co uważał za swój błąd. Przyjąłem wtedy jego wyznanie Za wyraz irytacji z powodu doznanych napastliwych pomówień Mocni w języku patrioci już nas opuścili Ale generał wciąż, choć już tylko wobec mnie Przeżywał ich czczą gadaninę w dalszym ciągu rozmowy wyraził przekonanie, że dogada się ze Stalinem. Jako ówczesny szef kwatery prasowej Naczelnego Wodza zanotowałem słowa Sikorskiego zaraz po rozstaniu się z nim. Oto one. Liczę na rozmowę z marszałkiem Stalinem, z którym na pewno dojdziemy do porozumienia. I dalej o dacie zamierzonej podróży do Moskwy. Jeszcze w tym roku w każdym razie, czyli wkrótce po inspekcji wojskowej i po dokonaniu zmian personalnych w Armii Wschodniej, a być może i w rządzie. Jeden z angielskich autorów, cytuje z pamiętnika doktora Józefa Rettingera, który był politycznym doradcą generała, następującą charakterystykę poglądów, do których generał doszedł podczas wojny. Sikorski był zdania, że uczucia nie powinny zaciemniać realiów politycznych i historycznych. Emocje mijają, geografia pozostaje, a geografia umieściła Polskę między Niemcami a Rosją. W dalszym ciągu polityczny doradca i wierny przyjaciel Sikorskiego pisał Naszą najskuteczniejszą bronią powinien być niezachwiany patriotyzm doceniający wagę i wartość uczciwego kompromisu. Megalomania honoru narodowego przyczyniła nam już wiele szkody, więc nie należy poddawać się jej nadal. To właśnie przykładowo była racja, dla której Sikorski nie wahał się w roku 1941 nawiązać ze Związkiem Radzieckim rokowań, których wynikiem było podpisanie porozumienia z dnia 30 lipca 1941. Porozumienie to obecnie zerwane należało za wszelką cenę przywrócić. Generał Sikorski czuł się źle jeszcze przed wyjazdem z Londynu, często korzystając w drodze z pomocy leków i zastrzyków aplikowanych mu przez córkę. Później klimat Iraku i towarzyszące generałowi napięcia psychiczne wyczerpały go do reszty. Wynikła stąd konieczność wypoczynku w Syrii i Libanie oraz, że tak się wyrazimy, Pozbierania myśli. Powziętą już decyzję należało raz jeszcze skontrolować. Alternatywa rysowała się wyraźnie. Albo ustąpić naleganiom grup związanych z generałami Andersem i Sosynkowskim, czyli w ogóle ustąpić z całym rządem, albo też pójść na poważny kompromis polityczny decydujący o przyszłych losach narodu, i państwa. Sikorski rozważał dwie możliwości. Możliwość pierwsza musiałaby sprowadzić emigrację do roli dawnych rosyjskich monarchistów i białogwardzistów, którzy po I wojnie światowej stali się na zachodzie narzędziem antyradzieckich poczynań francuskich i angielskich, zresztą z samym Churchillem w roli bodajże głównej. W takim razie Kreml byłby całkiem zwolniony ze swych zobowiązań wobec londyńskiego rządu emigracyjnego, wielokrotnie zapewniających o dążeniu do Polski silnej i demokratycznej. W pojęciu Sikorskiego wciąż istniała szansa na zgodne ustalenie z Rosjanami zarówno problemów granicznych jak i politycznych. W rachubę wchodziła zatem Tylko ta druga ewentualność Tym bardziej, że Cyniczne stanowisko Churchilla I chwiejność Roosevelta Nie były już tajemnicą Na zapowiedź Sikorskiego Że nie uzna on sekretnych Umów Churchilla ze Stalinem Churchill odpowiadał Krótko Wojnę prowadzą miliony Rosjan Jeśli wygrają to nie będą się liczyli z nikim, a jeśli przegrają, to zobowiązania wobec nich upadną same przez się. Jednakże Churchill nie pominął sposobności dla podcięcia wpływów Sikorskiego za oceanem. Właśnie rok 1943 przyniósł podróż do Waszyngtonu ministra Edena, który bardzo zręcznie zasiał tam nieufność wobec Polaków. Szczególnie zaniepokoiły doradców Roosevelta angielskie informacje na temat aspiracji generała Sikorskiego do kierownictwa ruchami oporu w Europie Wschodniej i na Bałkanach, podczas gdy Amerykanie zamierzali urządzić powojenny świat bez udziału partyzantów, po swojemu. Nie godzili się oni nawet nadgola. Zmuszony jednak do liczenia się ze Związkiem Radzieckim, Roosevelt ostatecznie zapewnił Idena, że nie wystąpi w obronie państw bałtyckich czy też przedwojennych granic Polski. Sikorski wiedział już wtedy o uzgodnieniu tych spraw przez Londyn i Moskwę, ale ani Iden, ani Churchill nie zdradzili się ze swojej akcji w Białym Domu. Przeciwnie, brytyjscy mężowie stanu wciąż dawali Sikorskiemu do zrozumienia, że będą zawsze pilnowali spraw polskich, podczas gdy w istocie przesunięcie Polski ze wschodu ku zachodowi zostało już całkowicie i bezapelacyjnie uzgodnione. Co więcej, Eden przekonał Roosevelta, że i tak stanie się to prawdziwym dobrodziejstwem dla Polaków zbyt zachłannych i zawsze niesfornych. Pozostawało więc jeszcze ograniczenie ich apetytów na Zachodzie. Zresztą i sam Roosevelt, choć tak inny od Churchilla, nie mógł być całkiem samodzielny. Otoczenie Roosevelta silnie wpływało także i na jego stosunek do sprawy polskiej. Dla przykładu były to wpływy banku Douglasa Dillona, który finansował ruch faszystowski Mussoliniego, a posługiwał się jako swoim agentem Kardynałem Francisem Spellmanem. To właśnie bank Dillon Ridge and Company lansował swoich ludzi na stanowiska rządowe. Wielkie też były polityczne wpływy Williama Avrila Harrimana, bankiera z Wall Street, oraz domu bankowego Morgana, finansującego różne zbrojenia na całym świecie, a przede wszystkim Europę jeszcze podczas I wojny światowej. Nawiasem zauważmy, że i prezydent Wilson otrzymał był prezydenturę dzięki poparciu tychże Morganów. Zresztą także i Hitler korzystał ze wsparcia Johna Pierponta Morgana, tudzież Owena Younga z koncernu General Electric. Teraz od Morganów zależał Henry Clay Alexander, zastępca szefa lotnictwa bombowego. Biały Dom liczyć się musiał ponad to Strastem Duponta, dostarczycielem chemikaliów, materiałów wybuchowych, wszelkich tworzyw sztucznych, wreszcie i samolotów oraz pojazdów mechanicznych, między innymi General Motors. Podobnie jak Dupont, tradycyjnie czerpali olbrzymie zyski z wojen Rockefellerowie, potentaci przemysłu naftowego i przemysłów pochodnych, z bankiem... Chase Manhattan i Chrysler Corporation. To właśnie Rockefellerom wiele zawdzięczał Franklin Delano Roosevelt dzięki pośrednictwu milionera Vincenta Astora. Któż mógł wiedzieć, jak miliardowi potentaci zaprojektowali swoje interesy w powojennej Europie? Być może Rockefellerowie Liczą na jakiś naftowy modus Vivendi ze Związkiem Radzieckim, a Forge Motor Company zamierza mocno się zainteresować biznesem w opanowanych Niemczech. Mellon National Bank, gigantyczny Bank of America, rodziny Giannini z produkcją samolotów Douglas i Kaiserowie z ich stoczniami Także mają swoich ludzi wszędzie – w prasie, na wysokich urzędach, w parlamencie. Cóż tych wszystkich może obchodzić Polska? Świadectwem tego była treść listu Roosevelta otrzymanego przed podróżą powrotną. Na pozór list wyglądał poczciwie. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyrażał swoje pragnienie – aby Polska współpracowała ze Związkiem Radzieckim, a także mówił bardzo ogólnikowo o dążeniu do zwycięstwa i do trwałego pokoju opartego na sprawiedliwości i na dobrej woli. List nie zawierał żadnych mocnych zapewnień co do powojennych granic Polski. Tak więc podróż Idena zniwelowała poprzednie osiągnięcia Sikorskiego w Białym Domu. Był to cios dotkliwy. Zapowiadało go zresztą jawne już odstępstwo Churchilla, kiedy po zerwaniu polsko-radzieckich stosunków wszystkie wielkie pisma jak Times, Daily Telegraph, News Chronicle, Daily Express, Daily Mail, Evening Standard rozpoczęły istną kampanię prasową przeciwko polskiemu gabinetowi, żądając od generała aby utworzył gabinet nowy, stosując się do żądań Moskwy. Minister Eden szedł już wtedy w niektórych sugestiach jeszcze dali. Ustąpienia całego rządu domagał się także pismem jeszcze z 18 lutego generał Anders. Ale czy Stalin w stosunku do Churchilla był pewien lojalności sojusznika? bo przecież to nie ze strony generała Sikorskiego pochodziły i miały przyjść dalsze wyrazy nielojalności sojuszniczej za życia Sikorskiego i kiedy już Sikorski nie żył. Zabiegał on do końca swoich dni o przyszłe polskie granice, teraz już o to, żeby po nieuchronnych ustępstwach na wschodzie rozszerzyć ojczyznę na północy i zachodzie.